W chwili wyjazdu Joanny Nowak z Polski, wyjazdu z córką Gają minęły niedawno dwa lata. W tym czasie ten duet jeździł po krajach Ameryki Łacińskiej, a to co było jego udziałem przeczytać można było oraz zobaczyć na blogu Somos Dos. Joanna Nowak jest w tej chwili w Meksyku, a kilka dni temu miałem okazję z nią rozmawiać. Zapytałem, jak ocenia swój życiowy wybór sprzed no, już ponad 24 miesięcy, jakie pozytywne i negatywne strony Ameryki Łacińskiej teraz dostrzega, oraz czy spełniło się jej marzenie o włóczędze? Tak, ja cały czas patrzę na, na tę moją podróż jako włóczęgę. Jednym z moich ulubionych autorów jest Hugo Bader i on o swoich podróżach pisze, że jest to włóczęga z perspektywy wałysającego się psa. I choć może w naszym języku takie określenie nie przywodzi na myśl pozytywnych konotacji, to mimo wszystko ja lubię w ten sposób podróżować, patrzeć na świat niezauważana. No nie da się być niezauważaną w Ameryce Łacińskiej, bo chociażby kolor skóry nas tutaj demaskuje, ale cały czas jest to taki sposób podróżowania bliski ludziom. I pyta pana pozytywy, dobry Boże. Będą się pojawiały w kolejności niezobowiązujące, bo jest ich naprawdę mnóstwo i są na wielu poziomach tej podróży. No chociażby to, że, że mogę zobaczyć moją Amerykę Łacińską, mogę ją widzieć i w miastach i na wioskach i mogę ją widzieć w górach i nad morzem i, i w dżungli. Dane mi było spotkać i mieszkać z ludźmi bardzo ubogimi, żyjącymi w malusieńkich komunidad, czy w pioseczkach, zgromadzeniach domków, gdzieś głęboko w Selwie, gdzieś na wybrzeżu, w miejscach, do których trzeba dopływać, gdzie nie ma dróg, a też było mi dane żyć z ludźmi bardzo dobrze uposażonymi, wręcz w pałacach, którzy dysponowali kilkoma samochodami, basenami, służbą. Więc dane mi jest poznawać ten świat po drugiej stronie naszego globu. Świat, który zawsze mnie ciekawił, zawsze mnie pociągał, zawsze mnie interesował, więc, więc jestem tutaj, to jest cudowne. Póki co, po tych dwóch latach, odpukać w niemalowane spotyka nas mnóstwo dobrych rzeczy. Pytał pana o negatywy. Ja cały czas szukam w głowie negatywów, to ja może pomogę. Czy jest coś, do czego w krajach Ameryki Łacińskiej nie może pani albo nie chce się przyzwyczaić? Coś takiego, coś, co przeszkadza, coś, co uwiera, co, co męczy, kiedy otwiera pani oko i wychodzi pani na ulicę no i znowu to samo. Wie pan co, tak jest taka jedna sprawa. O, teraz mi do głowy przyszła. Widzi pan, jak dobrze kierować troszeczkę człowiek? Ja lubię spać. A tutaj w Ameryce Południowej jest zwyczaj handlu obwoźnego i ma to swoje plusy i ma swoje minusy. Zdecydowanym plusem jest to, że jak taki motor, taki człowiek z dobrami natury podjeżdża pod dom, to można to kupić taniej, można kupić bezpośrednio od sprzedających ludzi, co ja sobie bardzo cenię, czyli taki troszeczkę fair trade. I nie trzeba tego wszystkiego, tych wszystkich zakupów dźwigać ze sklepu, przede wszystkim owoce czy warzywa, to jest zawsze ciężkie. Natomiast minusem tego jest, że ci sprzedawcy zaczynają jeździć o godzinie szóstej i kiedy człowiek śpi sobie smacznie, to jedzie taki sprzedawca i to nie jest tak jak u mnie pod blokiem, prawda, przyjeżdżał pan i krzyczał ziemniaki. Nie, nie, nie, oni tutaj mają szczekaczki i oni po prostu naprawdę na cały głos... Rzeszczą, że to owoce, że to gaz, że to woda, że to warzywa, bo tutaj gaz w butlach, woda w butlach tak samo. I to jest coś, co za każdym razem, jak słyszę, to budzi we mnie takie <garr> Jeżeli chodzi jeszcze o te rzeczy, które przeszkadzają, to mam wrażenie, że trochę pani pisała o tym nie tak dawno zresztą na swoim blogu i mam tutaj na myśli stosunek do dzieci. Być może traktują trochę dzieci, nie wiem czy wszystkie, czy niektóre, w pewien przedmiotowy sposób. A, widzi pan, to mi to nie przyszło. Z tego wniosek płynie, że ja się do tego przyzwyczaję, znaczy ja na to reaguję cały czas, ale jakby jest to w takie wtopione w tą kulturę tutejszą i tyle razy już się wydarzyło, że, że jest, stało się takim moim chlebem powszednim. Powiedzi Mówi pan, mówiąc o minusach, mi przyszła do głowy tutaj ekologia, chociażby sama kultura, nazwijmy to kultura śmieci tutaj. To się zmienia. W każdym państwie Ameryki Łacińskiej jest to inne, ale generalnie Ameryka przynajmniej południowa jest zasłana śmieciami. To jest przerażające. Ja to widzę, mnie to kuje na każdym kroku. Ludzie walają śmieci przez okno, wylają śmieci na ulicę i tych śmieci jest mnóstwo. Druga sprawa, która mnie tak naprawdę bardzo boli, to stosunek do, do zwierząt. Te zwierzęta są zamykane na bardzo małych przestrzeniach. One są traktowane przedmiotowo. Też na blogu o tym pisałam o rybkach na, na tropikalnym słońcu, w woreczkach malutkich, wystawionych na sprzedaż, czy naprawdę zwierzętach przewożonych no, dla nas Europejczyków cały czas w nieludzkich warunkach, czy ptakach trzymanych w malusieńkich klatkach, czy właśnie tych psach zamkniętych na 3-4 metrach kwadratowych. Natomiast stosunek do dzieci, tu wszyscy mają taki stosunek do dzieci. Taki to znaczy jaki? Dziecko jest troszeczkę jak taka lalka, taka żywa lalka. Powinnam w ogóle zacząć od tego, że Ameryka Południowa to kultura dotyku. Tu się ludzie dotykają dużo więcej niż w Polsce. Kiedy rozmawiają, kiedy się witają, oni się obejmują, całują, kiedy się żegnają. I to nie tylko osoby, które się znają od lat, ale osoby zupełnie obce. I jestem w tej kulturze to robię, ale mam ciągle jednak z tym jakiś, jakiś problem. Natomiast moja większy problem jest oczywiście taki, że oni wymagają tego też od gai. Ja nie chcę tego. ja tutaj się wyróżnia, bo jest, jest blondynką, ma kręcone włosy, ma, ma szare oczka, więc oczywiście jest bardzo egzotyczna, więc wszyscy ją chcą dotknąć, jak to jest, jak takie włosy, jak się je czuje, jak taka skóra... I wie wam co, jeśli tak dotyka człowieka 100 ludzi dziennie, no to przecież to jest szalenie irytujące. No i moja córa się do tego nie przyzwyczaiła. Ale na szczęście ona uczy się bronić swojej granicy, bo wiadomo, to jest bariera autorytetu, ktoś jest starszy, i ktoś jest obcy. Ale ona się uczy tego, a ja ją w tym bardzo wspomagam. Często ja obserwuję w oczach szczególnie kobiet, Zaskoczenie i taką troszkę niechęć do mnie, takie niezrozumienie, że to jest dziecko. Więc ja tłumaczę, ale to nie jest lalka, wie pani, dotykają dużo ludzi, ona tego nie chce, po prostu respektujmy to, ale to, że to jest dziecko. <śmiech> no właśnie. Cały czas staram się pamiętać, że ci ludzie mają dobre intencje, tylko po prostu w taki, a nie inny sposób je wyrażają. I jednak mimo wszystko staram się gdzieś zachować spokój. Teraz jest Pani w środkowym Meksyku. Jak Pani tutaj trafiła? To znaczy, co było wcześniej, powiedzmy, nie wiem, trzy miesiące temu? Czy to, co się działo w ostatnich kilku miesiącach, czy kiedy Pani sięga w do tego, co było, to jest coś, co jest dalej żywe w pamięci, czy raczej się patrzy do przodu, na dzień teraźniejszy? Och, to wszystko jest bardzo żywe w mojej pamięci i życzę sobie, żeby zostało żywe do końca moich tutaj ziemskich dni. To, co się dzieje, tym się cieszę i na tym się koncentruję. W przyszłość nie wybiegam. Życie już wielokrotnie mnie nauczyło i w Polsce i w trakcie tej podróży, że ma swoje plany dla mnie. I owszem, ja sobie mogę wymyślać i planować, co chcę zrobić, gdzie chcę pojechać, ale to i tak wszystko się zmienia, więc po co tracić czas na, na przyszłość. Nie ma sensu. Lepiej żyć tu i teraz. Wie pan co? Ja też w swojej drodze trafiłam przez couchsurfing. Ja o tym muszę powiedzieć, że couchsurfing, ja, dużo moich przygód i w zasadzie 80% wiedzy o tym świecie płynie z couchsurfingu. Od ludzi, którzy nas gościli. Ludzi tu tak miejscowych. Przez couchsurfing także gdzie to było? To było w Kolumbii. Trafiłam do mieszkania mamy, samotnej mamy z dwuką chłopców, 11 latków I na miejscu dopiero okazało się, że jeden z tych chłopaków manował Otwór. Wie Pan co, to są takie małe lekcje od życia, które dostaję, że nie ma sensu myśleć o przeszłości. One się będzie wydarzać po swojemu. Tu, teraz jest istotne. To, że jesteśmy zdrowe, to, że jesteśmy w tak pięknym miejscu, to, że jesteśmy wśród tak fantastycznych, dobrych, zwykłych ludzi, to jest najważniejsze. I tym trzeba się cieszyć każdą sekundą. Bo jutro może się wszystko zmienić. Szuka pani włóczęgi teraz w tej podróży. To taki specyficzny rodzaj poruszania się, taka podróż bez szczególnego celu, taka podróż, która trwa i nie ma ram. Zastanawiam się, czy w takim modelu podróżowania właśnie nie przeszkadza Pani to, że kiedy poznaje Pani po drodze jakichś ludzi, których wysoko Pani ceni i czasem też pewnie rzadko rodzą się przyjaźnie, że wtedy po jakimś czasie, po kilku tygodniach, po miesiącu trzeba wyjechać i to wszystko gdzieś zostanie z tyłu i trzeba będzie te wszystkie relacje z innymi ludźmi gdzieś za chwilę stworzyć od nowa, od zera, tamte gdzieś znikną. Oj, czyta Pan w moim sercu. Tak, to jest rzecz, której strasznie w tym moim podróżowaniu blisko ludzi nie lubię, bo ta włóczęga to jest podróżowanie blisko ludzi, to jest podróżowanie autostopem, lokalnymi środkami, to jest mieszkanie z ludźmi. To jest wejście w ich świat, zagoszczenie na chwilę i wejście. I z drugiej strony jest wpuszczenie ich w mój świat, w nasz świat i rozstanie. I tak, to jest coś, czego ja nie znoszę, nienawidzę wręcz w tym podróżowaniu. Te rozstania. W tej drodze są ludzie, którzy przechodzą przez nas jak wiatr. Poznajemy ich, zatrzymujemy się przy nich na chwilę i potem oni, oni znikają. I ja do nich, do nich nie wracam, myślą, Ale są ludzie, jest ich dużo, z których się po prostu zaprzyjaźniamy. I myśl, że niektórych nigdy już w życiu pewnie nie zobaczę, jest dla mnie nieznośna. I nieraz kończyło się tak. Po prostu żegnaliśmy się płacząc. Jedna i druga strona. Po prostu uryczaliśmy jak bobry, i obiecywaliśmy sobie, że będziemy w kontakcie. I kiedy się spotkamy, no tak, jesteśmy w kontakcie, jasne, jest Skype, jest Facebook, to w tym świecie dużo umożliwia, ale też nie ze wszystkimi, bo część ludzi po prostu żyje w świecie bez internetu. Więc życzę sobie, życzę sobie spotkać ich jeszcze kiedyś na mojej drodze, bo staje się bardzo ważną częścią mojego życia, mimo tego, że znam ich tydzień, dwa tygodnie, nie więcej. Z Meksyku Joanna Nowak, która z Turką Gają wędruje przez kraje Ameryki Łacińskiej. Ciąg dalszy, za chwilę. strong, we feelings in my soul. Pasjoni, decyzjoni, at the moonlight, at the sun. Take this battle, take this command. Love is strong, how you feel, you are in love. Love is strong, con pasjoni, decyzjoni. Love is strong, at the moonlight, at the sun. Love is strong, we feelings in my soul. Love is strong, how you feel, you are in love. A pesar de todo lo que te atormenta A pesar de todo lo que te supera, libérate, cura el dolor, libérate, cree en el amor. En este mundo lo más fuerte es el amor. En este mundo lo más fuerte es el amor. Love is so strong. Cuando la angustia te apriete el pecho, cuando te pienses que mal lo has hecho, cuando el impulso no es suficiente, cuando no puedas parar tu mente, libérate, cura el dolor, libérate, cree en el amor. En este mundo lo más fuerte es el amor. We go feelings in my soul. En este mundo lo más fuerte es el amor. Haz el moonlight, like haz el sun. En este mundo lo más fuerte es el amor, el que alegra la vida. En este mundo lo más fuerte es el amor, el que saca el temor. En este mundo lo más fuerte es el amor, el que cura la herida. En este mundo lo más fuerte es el amor. El que alivia el dolor. Blok Somos Dos w jednym z ubiegłorocznych plebiscytów uznany za bloku roku 2015. Tworzony jest przez Joanna Nowak, która opisuje swoją już dwuletnią podróż z córką. Gaja za dwa tygodnie obchodzić będzie urodziny. Zapytałem Joanna Nowak, czy w warunkach włóczęgowskich jest miejsce na planowanie takich urodzin. W takich warunkach włóczegowskich urodziny Gaj świętujemy już od miesiąca, <śmiech> w każdym miejscu. Ja w ogóle tak się zastanawiam, czy ten zwyczaj nie pociągnąć, czyli nie zrobić, czyli zamiast jednych urodzin nie zrobić miesiąca urodzin. Naprawdę, od 23 lipca, ponieważ wszyscy nas oczywiście pytają, ile Gaja ma lat i kiedy ma urodziny, jak się dowiadują, że jest tak blisko dnia jej urodzin, no to pada oczywiście latynoskie spontaniczne, no to robimy wiec i tych kwest już było 4 albo 5, Oczywiście dostała stertę prezentów, czasem niekonsultowanych ze mną, co jest bardzo niedobre, no bo ja przecież to wszystko na swoim grzbiecie niosę. Więc teraz na przykład mój plecak powiększył się o sukienkę księżniczki, o dwie korony, o trzy laleczki, ubranka do tych laleczek, co my tu jeszcze mamy, rąpikabezę, czyli puzzle, trzy książeczki, zestaw farbek do malowania, pisaki nowe i trzy malowanki. Trzeba było kupić większy plecak do tego? Nie, <śmiech> to jest wystarczająco. Ja naprawdę cały czas pracuję na tym, co z tego plecaka wywalić, bo to wszystko jest, jest bardzo trudne i to jest Coś, co mnie zabija w tym podróżowaniu i co jest dla mnie trudne, dźwiganie naszego dobytku. Ja jestem sama, jestem kobietą, mierzę 1,67, sześćdziesiąt siedem, tyle, ile ważę. Mój plecak, tym podróżniczy, jest plecakiem, który okresami waży 23-24 kg natomiast tak rejsowo waży 20-22. W zależności co tam się w tym plecaku znajduje, No teraz jest oczywiście troszkę cięższy, a na pewno jest większy. Bo też Gaia ja też spontanicznie od dzieci dostaje zabawki. No, także tego dobytku jest troszeczkę i raczej trzeba pracować w kierunku uszczuplania go niż powiększania. W treści pani bloga przewija się często coś, co czasami jest nazywane po imieniu, a czasem gdzieś się pojawia w domyśle. Mam na myśli wolność. Czym jest dla pani wolność? Zaskoczył mnie pan tym pytaniem, bo ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam. Czym jest dla mnie wolność? Takie pojęcie trudno się definiuje, tak samo jak trudno się definiuje pojęcie szczęścia. To poskaczmy jeszcze po tych słowach trudnych, może nie tyle trudnych, co złożonych, niełatwych do zdefiniowania. Czy jest Pani szczęśliwa w tym, co Pani robi w tej chwili? Tak, tak, to wyskakuje ze mnie spontanicznie od razu i nie mam żadnego problemu z określeniem tego. Tak jest, absolutnie szczęśliwa. Bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa po uszy, po pachy, po szyję. To teraz powiedzmy coś o planach. Włóczęga zakłada, że podróż toczy się swoim rytmem i, i zmienia się dość szybko. I w zasadzie coś takiego jak plany może nie za bardzo istnieje. Ale zapytam, czy są jakieś plany na najbliższy miesiąc? Czy wie Pani, co będzie Pani robiła w połowie września na przykład? Nie wiem. Przyszłość ma swój plan dla mnie. A to jest miłe uczucie, że się nie wie? Wie pan co, ja się z tym czuję komfortowo. I to jest duża zmiana, która się we mnie dokonała w trakcie podróży, bo ja byłam osobą, która planowała, która musiała wiedzieć, która w jakiś sposób chciała kontrolować to, co się wydarza w moim życiu. Po czym zaczęłam podróż. To nie była moja pierwsza podróż oczywiście, więc, więc ja wiedziałam, czym to pachnie i, i ta spontaniczność podróży była rzeczą, w której ja się świetnie odnajdywałam. No właśnie. Ta podróż jest w ogóle dużo mniej spontaniczna, bo w przeciwieństwie do poprzednich, ja muszę wiedzieć, gdzie będę spała. Ja muszę wiedzieć, co będziemy jeść. Muszę to jedzenie mieć ze sobą albo zaplanować, więc ono jest dużo mniej spontaniczna. Jednak przyszłość względem tego, co ja sobie wyobrażam, czy co planuję, zmienia się na tyle Tyle szybko, że przestałam planować. I czuję się z tym komfortowo. Nauczyłam się ufać, ufać życiu. To jest taki, tak dziwnie nawet to brzmi, jak, jak ja to mówię, dziwnie brzmi dla moich uszu, ale to chyba najbardziej oddaje ten mój stan obecny. Ja po prostu ufam, że życie przyniesie swoje rozwiązania i te rozwiązania będą dla nas dobre. Oczywiście ja nie będę takim bezwolnym liściem unoszonym na, na wiecze. Ja też oczywiście chcę wsadzić moje, mój mały palec w te plany życia. Niemniej jednak to jest tak potężna siła, że moje plany swoją drogą, a życia plany swoją drogą. A planuje Pani w jakikolwiek sposób? Czy ma Pani jakąś wizję na temat tego, jak będzie wyglądał ten powrót do Polski za te kilka lat? W ogóle kiedy Pani planuje powrót? Czy tu jest ten termin jest ustalony? Ja nie pytam, czy bilet jest kupiony, bo zakładam, że nie. Natomiast no może przynajmniej Rok jest jasny. Wie pan co... Nie wyciągnie mnie pan w ten sposób na rozmowę o przyszłości także. Ja powiem w ten sposób. Ja mam w ogóle osobny rachunek na powrót, na kupno biletu. Jestem gotowa wrócić jutro. Jeżeli będzie taka konieczność, czy wydarzy się coś w Polsce dramatycznego, ciężkiego, trudnego, co mnie do Polski ściągnie. Czy u nas wydarzą się jakieś problemy, które sprawią, że zdecyduję, że musimy wracać i jestem gotowa kupić bilet z dnia na dzień. A kiedy ten bilet kupię, kupię go jak wie, przyjdzie na to pora. To w takim razie wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że sprzedawcy owoców oraz innego sprzętu nie będą budzić zbyt głośno następnego dnia. Dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję serdecznie wszystkim Wam, którzy gdzieś tam oj, teraz czuję wzruszenie. Po drugiej stronie odbiorników i po drugiej stronie świata teraz towarzyszycie nam w tej rozmowie i, i nam towarzyszycie w drodze. Bardzo Wam dziękuję za całe wsparcie. To mailowe i to emocjonalne i to duchowe za te wszystkie maile za te wszystkie wpłaty na konto bardzo bardzo wam dziękuję i, o, i bardzo ciepło o was wszystkich myślę dziękuję panie pawle She with Who's gonna She knew that this time wouldn't be the last time